żeby nie uprzedzać, tak żebyście do wniosku sami doszli, a niekoniecznie, żebym ja, ja Wam powiedział i tak ma być, to, to ten dzisiejszy wykład trochę też na to pytanie ma odpowiadać, tak? czy rzeczywiście ten mit o ciemnym średnim wieczu jest do utrzymania. No, wieczu, jak wiadomo, też VI wiek zaczyna się, nie? Pod koniec VI wieku i rzeczywiście jeszcze początek to jest siłą inercji, ta nauka pędziła, potem rzeczywiście były dwa takie ciemniejsze wieki. 9 X wiek, 8 dziewiąty. 395 oficjalnie przejście z jednej No właśnie, nie ma oficjalnie. Znaczy kto? Prezydent Unii Europejskiej, tak powiedział? Złupienie Rzymu. No jest to, jest upadek Akademii Platońskiej. Nie? Więc tych, tych mamy, mamy kilka takich dat. pewnie No, dokładnie. Więc mówię VI, 5 VI. Wiek. I rzeczywiście 9, 10 wiek to była trochę zapaść nauki. 8, 9, różnie się to też datuje. Ale zwłaszcza, później już 10, a 11 XI, i 12 wiek też był czas naprawdę ogromnego rozwoju. Tak? I po czym poznać ten rozwój? No przede wszystkim po tym, że powstawało wiele i wielkie szkoły filozoficzne i teologiczne, tak? bo nadal jesteśmy na tym etapie, kiedy nie istnieje inna nauka niż filozofia i teologia. Matematyka, yy, geometria, ekonomia. biologia, ekonomia to jest część filozofii. Cały czas. Yy, więc zobaczcie ile jest tych szkół. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, która jest, yy, która jest bardzo ważna yy, i która będzie bardzo mocno wpływała na średniowiecze. A to będzie się bardzo różniło od naszych dzisiejszych czasów. To będę yy, starał się Wam pokazać też za tydzień w dużej mierze. To jest to, że yy, nagle okazuje się, że istnieje jakaś wspólna podstawa, tak? istnieje jakiś, jakaś perspektywa, która łączy te wszystkie szkoły. Czy są to szkoły we Francji, czy to, są to szkoły we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii, tak? w Anglii, czy w Niemczech. Nagle się okazuje, że istnieje jakaś wspólna podstawa, do której można się odwołać. Tak? Nie musi być żadnego Ministerstwa Edukacji Narodowej albo Ministerstwa szkolnictwa Nauki szkolnictwa. Szkolenia tylko nagle się okazuje, że ci ludzie czytają te same rzeczy, uczą się tych samych rzeczy, mówią w tym samym językiem. Ehm, nauczyciele są bardzo mobilni. Znaczy Erasmus przy tym to naprawdę się może schować, tak? Nie było nauczyciela, nie było studenta, który by skończył studia na tej samej uczelni, na której je zaczął. Ale to nie tylko dotyczy studiów? Jasneż tak. Bo Jasne, że tak. Imilią... To jest w ogóle mobilność ludzi, nie? Więc to, co nam teraz mówią, że strefa Schengen to jest wielkie odkrycie, pff, tak? Tysiąc lat temu też to znali. To jest każdy, że wiesz, że tam przez parę lat po Europie. Dokładnie, więc, więc nie było żadnego problemu z tym, że ludzie podróżowali, tak? Ludzie podróżowali i, yy, i jakby też w ramach tego, tego ruchu okazało się, że ci ludzie w różnych miejscach będą cudzą się podobne rzeczy, myślą w podobny sposób, tak? Mają podobny światopogląd, no bo cała Europa jest chrześcijańska. I dwa tylko dla przykładu, dwie y, szkoły, tylko po to, żeby wam pokazać, jak, jak to rzeczywiście mogło wyglądać. Jak to. Yy, no, że ta nauka rzeczywiście wtedy tętniła. Tak? To jest cały czas powiedzmy XII wiek. Szkoła w Chartres. Chartres to jest taka. No teraz miasto, a wtedy to była mieścina we Francji. Yy, więc sobie wyobraźcie, że taka ówczesna francuska częstowa rywalizuje z Warszawą. Tak, z Paryżem, z ośrodkiem wiedzy, z jednym z dwóch, trzech głównych miast w Europie. I ta szkoła się zapisała jakby w Annałach właśnie poziomem nauki. Co było ważne, Tak, was uczyli w szkole, bo mnie tak uczyli, to was pewnie też tak uczyli, że odrodzenie, tak? renesans to jest jakby kult klasycyzmu, tak? klasycznych sztuk, architektura klasyczna, Yy, czytanie Horacego, Wezuwiusza. Wezuwiusze, kurczę. Nie Wezuwiusza, tylko tego. Wez... Z... jak? Wergiliusza. Na Wezuwiusza to się co najwyżej jeździło. Yy, to właśnie już w szkole pszaru, tak, jakby odkryto, że ciężko jest yy, uprawiać naukę, jakby nie odnosząc się do tego, co było wcześniej. Nawet jeśli to wcześniej, znaczy yy, 2000 lat wcześniej blisko. Więc e, znali sta autorów starożytnych, ale tylko łaciński niestety, to o tym jeszcze będziemy mówili. E, łacina tak, była jakąś taką specjalnością. Szartr e, też się tym zapisało i tym się wybiło, że e, mieli szacunek dla starożytnej myśli filozoficznej. To jest czas, kiedy e, Arystoteles jest bardzo źle widziany, to o tym jeszcze będziemy mówili. tak. E, jeżeli filozofia, zasadniczo w Europie, no to filozofia chrześcijańska, tak? czyli właśnie ta ostatnia kolumna, którą widzieliście na tym pierwszym czy drugim slajdzie. A tutaj nagle się okazuje, że Arystoteles jest interesujący. Tak? Filozof tam sprzed 8 wieku. Logika, fizyka, tak, jakby wszystkie te części, które, które były trochę zapomniane. No i zobaczcie, znowu inna szkoła. Tak? To, to Wam też pokazuję przede wszystkim po to, żebyście e, zobaczyli, że nie da się jakby zacząć nauki od dzisiaj. Nie, nie da się zacząć nauki w którymś momencie. Tak? Newton wpadł na swój pomysł, no, pomijając ja, kwestię jabłka. Tak? Nie dlatego, że on to wymyślił, tylko dlatego, że znał całą fizykę wcześniejszą. Tak? Einstein wpadł na to, na co wpadł, czyli na najpierw ogólną, a potem szczegół, szczególną teorię względności, dlatego, że znał wcześniejszą naukę. Tak? I oni, biorąc Pitagorasu, tak, i Pythagoryczyków, czyli bardzo zaawansowaną matematykę, jak na tamte czasy, ale nawet na dzisiaj, e, brali pewne narzędzie matematyczne i usiłowali udowodnić nim e, trójjedynność Boga. Nie? Czyli na obszarze teologii e, wykorzystywali wiedzę matematyczną. E, no i jednocześnie tak, e, taki spór, który to filozofowie wiedzą, a, a dla całej reszty myślę, że też do takiej ogólnej wiedzy to jest potrzebne, żeby takie rzeczy wiedzieć. Największy spór, jaki filozofie się toczy, to jest spór, który się toczy od samego początku niemalże, czyli spór między Arystotelesem i Platonem. Tak? Arystotelesem, który mówi, że najważniejsze jest to, co jest tutaj na Ziemi, tak? to, co jest twardym doświadczeniem, to, czego możemy doświadczyć empirycznie, zmysłami, a Platonem, który mówi, że wiedzę zdobywamy przez siedzenie i myślenie. Tak? Jasne, że upraszczam, ale Mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Tak? Że najważniejsze jest ten świat, którego nie widzimy. I nagle oni jakby ośmielają się spróbować połączyć te dwa wymiary. Tak? Platońską metafizykę, ontologię, czyli powiedzenie tego, że yy, najważniejsza prawdziwa rzeczywistość to jest ta rzeczywistość niewidzialna. Tak? Rzeczywistość boska, rzeczywistość niebiańska, jakkolwiek to jej nazwiemy. Ale jednocześnie wykorzystując narzędzia arystotelesowskiej logiki. Czyli logiki, której do dzisiaj używamy. Tak? Jeśli, e, jeśli mieliście zajęcia z logiki, no to to jest podstawa. Tak? To, że e, nie można mówić i nie mówić tego samego w tym samym czasie. Tak? Jeżeli ktoś mówi, wczoraj byłem na imprezie i wczoraj nie byłem na imprezie, na no, żeby na imprezie jeszcze z tak? w sensie To jest nielogiczne. Nie da się tak zrobić. Tak? I to jest, to jest zasługa Arystotelesa. To Arystoteles wymyślił zasadę e, wyłączonego środka, niesprzeczności itd., itd. I obok niej mamy rzeczywiście w stolicy mamy e, Szkołę Świętego Wiktora w Paryżu. E, m, dzisiaj się na ten zakon naz ich nazywa Augustianami nawet w Krakowie są. I ten klasztor, ten konwent był na, pod wezwaniem Świętego Wiktora, stąd są nazwani Wiktorynami często, na przedmieściach Paryża ówczesne, obecnie to jest centrum Paryża. I tak jak, tak, tak jak w Akademii Platońskiej było nad drzwiami, wisiało hasło, tak? Mieli swoje motto, które brzmiało: Niech nie wchodzi tutaj nikt, kto nie zna geometrii, tak u nich jakim modtem bo to ucz się wszystkiego, zobaczę, że nic nie będzie, nic nie będzie zbędne. Tak? Nic nie jest zbędne z tego, z czego się nauczysz. To była koncepcja tej uczelni, tak? tej szkoły. To nie była uczelnia, to była szkoła po prostu. Można by to nawet powiedzieć szkoła parafialna, gdyby, tam nie, było, gdyby nie to, że tam nie było parafii. Tak? Czyli szkoła na poziomie naszego dzisiejszego gimnazjum. I oni się tam uczyli rzeczywiście wszystkiego. Znaczy nie, było, nie było takiego myślenia, że to się nie przyda, albo to jest niepotrzebne, albo yy, wystarczy wiedzieć tylko, jakąś, znać jakąś część rzeczywistości, się specjalizować tylko w matematyce, ani mieć pojęcia o literaturze. Nie? Oni zakładają, że nie da się, że cała wiedza tworzy całość yy, i te związki pomiędzy poszczególnymi elementami są bardzo ścisłe, tak? są bardzo bliskie. Możemy ich na pierwszy rzut oka nie widzieć, yy, ale pod koniec powinniśmy je zobaczyć. Kiedy ja jeszcze studiowałem, i miałem to szczęście, że jeszcze wtedy nie było systemu Bolońskiego, to rzeczywiście na pierwszym roku wnerwiałem się na pewne wykłady, bo uważam, że są bez sensu i dopiero na piątym roku zrozumiałem, że one miały bardzo wielki sens. Tak? I to jest, to jest ta zasada. To jest zasada, która została wyprowadzona tam w XII wieku. Także wiedza tworzy całość. I, no I rzeczywiście, jak sobie pomyślicie, jeśli macie na myśli jakichś wybitnych naukowców, to są to, bardzo często, mówimy zresztą o nich tak, ludzie yy, ludzie renesansu. Promotor mojej żony to jest rzeczywiście wybitny fizyk, ale też jest fantastycznym malarzem. Autentycznie, naprawdę, mimo że jest samoukiem. Nie? Yy, I to jest bardzo często, jeżeli weźmiemy sobie naprawdę dobrych naukowców, wiecie, mówię teraz tak z popkultury, yy, Kurczę, zawsze zapominam jak ten gość się nazywa. Mam takiego naprawdę dobrego fizyka i matematyka, który pracuje w Niemczech i on napisał Samotność w sieci. Wiśniewski, Wiśniewski. a na imię? Janusz. Janusz, nie, czy kojarzycie? Janusz. Dziewczyny powinny go kojarzyć z powodu filmu, a to jest książka, a on jest wybitnym naukowcem. I napisał sobie książkę z nudów. Kilka książek napisał. Napisał też świetną książkę w kontekście naszego drugiego wykładu yy, o kobietach. I chyba miał napisać o mężczyznach też go nie wiem, czy znało, że napisać, z perspektywy właśnie biofizycznej. A będzie druga część samotności w sieci, to być może, bo odczytam z nim byle. Ja... No, więc, więc i taki naprawdę naukowców można wielu, wielu przedstawić, tak? Yy, naukowiec, którego mam nadzieję, że karzycie, Stephen Hawking. Jeżeli go nie karzycie z nauki, to przynajmniej z filmu go powinniście kojarzyć, bo chyba w zeszłym roku o dwa lata temu był ten film. Yy, taki wybitny fizyk, który na wózku jeździ. Karzycie? Tak? To jest jeden z najwybitniejszych filozofów współczesnych, tak? Więc y, naprawdę z niewielu dobrych naukowców, którzy są dobrzy w wąskiej dziedzinie. Y, jeszcze jeden wybitny polski naukowiec, niedawno zmarły, y, przed świętami zmarł, a wcześniej miał wypadek samochodowy, y, tak? Profesor, który jest specjalistą od... Y, pff, chyba z biologii miał profesurę, tak mi się wydaje. Yy, ale yy, był też wybitnym filozofem, yy, neuroetykiem, yy, no zajmował się neuroscience, czyli neuronaukowcem, jak się czasami mówi. tak? To jest, te, to jest ta myśl, tak? że nie da się być dobrym tylko w jednej dziedzinie. Że, żeby być naprawdę dobrym, trzeba objąć przynajmniej dwie, trzy dziedziny, a mieć na pewno pojęcie o całości wiedzy. Tak? Dlatego jeżeli yy, jeżeli to się nie zmieni, a ja mam nadzieję, że się nie zmieni. Żeby zdać egzamin doktorski, trzeba zdać egzamin z dwóch dyscyplin. Nie tylko z jednej. Trzeba zdać, Jeżeli robicie doktorat z historii, to trzeba zdać egzamin na dosyć dobrym poziomie z historii. Trzeba wybrać sobie dodatkową dziedzinę. Yy, historia sztuki. Tak? Albo matematyka. Albo filozofia. Albo yy, nie wiem, co tam. Albo yy, życie seksualne dzikich. Tak? Trzeba zdać egzamin z drugiej dyscypliny. Inaczej nie można być doktorem. Tak? Trzeba wykazać się znajomością co najmniej dwóch dyscyplin. I to jest ta myśl. Zobaczcie, że jest pewien system. I zobaczcie, że ten system, on się będzie nam do dzisiaj w zasadzie powielał. Tak? Mamy cztery działy nauki. Naukę teoretyczną, naukę praktyczną, naukę mechaniczną i naukę logiczną. I de facto, do dzisiaj tak to istnieje, tak? Nauka mechaniczna, technika i politechniki, tak? E, nauki teoretyczne, no, są takie wydziały bardziej e, humanistyczne, tak? Gdzie poznajemy pewną wiedzę dla niej samej. Nauki praktyczne, no to są na przykład e, w wielu przypadkach e, współczesna socjologia. To już jest dużo bardziej praktyczna nauka, która ma nam dać Narzędzia do badania społeczeństwa, a nie tylko, żeby je rozumieć. Nie? No i oczywiście jest cały dział logiki ogromny, tak? Matematyka tutaj wchodzi, więc e, pewien taki bardzo intuicyjny podział. Zresztą w dużej mierze mnie to od Arystotelesa i od Greków, którzy też wdzielali e, teoria, praksja e, i poezis, albo technę, różnie to nazywano, tak? czyli też różne e, działy nauki. E, I Wiktoryni też jakby to praktykowali. Jednocześnie, i to też jakoś mocno zaciężyło, to nie jest coś, co dla większości z Was jest bardzo ważne, ale oni wydzielili w logice dwa obszary. Tak, Z jednej strony mamy racjonalizm, czyli samą naukę o myśleniu. Tym się zajmuje de facto logika. tak? Jak człowiek myśli. A z drugiej strony mamy sermocjonalizm, czyli naukę o języku. Czyli jak się wypowiadamy. Jak się wypowiadać, żeby było to sensowne. To później... Pierwsza część zostanie jakoś tam logiką, a druga przejdzie w trochę inne obszary wiedzy, jak na przykład retoryka. Tak? I Wiedzę opieramy na doświadczeniu i rozwijamy przez abstrakcję, także matematyczną. Tak? Czyli pójście bardziej w tą stronę, zobaczcie, jest, jest pewna dyskusja między Sharp i, i Wiktorynami. Tak? Tamci dużo bardziej się koncentrowali na pewnej nauce przyrodniczej na pewnej wiedzy takiej twardej, czyli poszli za Arystotelesem, oni z kolei dużo bardziej poszli za Platonem. Za, za Pitagorejczykami, tak? Czyli tymi, którzy opierali wiedzę na samym myśleniu. No i dobra no i teraz przejdźmy już do ciekawszej części dzisiejszego wykładu, czyli do tego, żeby wam pokazać, jak średniowiecze ten szczyt średniowiecza Przykład na XIII wiek, jak to wyglądało. Bo zobaczycie, że żeby dana epoka, a też dana nauka w danej epoce miała wartość, to musi się złożyć wiele różnych elementów. I to takie elementy, które są czasami przypadkowe, a czasami nie są przypadkowe. Tak? To, że, nie wiem, wiek XIX jest ważny dzisiaj, za wiek rozumu. To, to jest wynik wielu rzeczy. Chociażby takiej, wydaje się, przypadkowego odkrycia, jak odkrycie yy, pary. Tak? znaczy Możliwości wykorzystania pary do napędzania silników. Tak? I to nam niesamowicie popchnęło wiele, wiele rzeczy. Łącznie z tym, że ludzie zaczęli być bezrobotni i zaczęli zajmować się rzeczami, na które wcześniej nie mieli czasu po prostu. Bo w zasadzie jeszcze w średniowieczu. tak. Yy... Pewnie 85% czasu człowieka zajmowała praca. Ci, którzy wtedy bezrobotni z No to, tak, jasne, tylko mi chodzi o to, że jakby praca nie była już konieczna. No na przykład, tak, ale chodzi o to, że nie trzeba było aż tak wiele czasu poświęcać na yy, nie wiem na co na kurczę, na przędzenie materiałów, bo maszyny to robiły za człowieka. Tak? I zobaczcie ten złoty wiek, czyli 12 XII wiek, XIII wiek, 1200-1300, to jest ten szczyt jakby umysłowości średniowiecznej, dlatego że to było nabudowane na tym, co było wcześniej. I możemy pokazać cztery przyczyny, które są trochę przypadkowe, a zobaczcie, że jakby ich połączenie ze sobą dało nam to, co my znamy jako też dzisiejszą naukę pierwsze pojawiły się y, przekłady łacińskie tekstów greckich, tak? bo wszyscy znali łacinę, y, ale z, nie znano greki, albo nie znano tekstów. Tak? Na przykład duża część z tych tekstów, które zostały wtedy przełożone, to są tektyk, teksty, które przechowali dla nas Arabowie. Ci, którzy teraz się wysadzają w Paryżu, to wtedy to była naprawdę ogromna umysłowość. Cała kultura arabska, cała kultura muzułmańska w XIII wieku oni stali, a przynajmniej przed XIII wiekiem, tak? X, XI, XII wiek. Oni byli nieporównywalnie wyżej umysłowo na poziomie nauki niż, niż ówczesna Europa. Hmm? Pan veto? Może pan zgłosić weto? To, to jest też pewien mit, dlatego że rzeczywiście to były tereny zajmowane przez Arabów, ale generalnie ta cała wiedza i ten dorobek był przez nich, przez nich przejęty. Oczywiście, że był przejęty. Oczywiście, że był przejęty, ale. U nas nie mieli pojęcia o wielu rzeczach, a tam działał Avicenna, Avicebron, Maimonides i tak dalej. Tak? zakazali. O, tak było. Tak było. Z jednej strony pojawiły się przekazy, przekłady, tak? rzeczy, które wcześniej były nieznane. Jak choćby właśnie Arystoteles. I Arystoteles właśnie dzięki tym przekładom, więc zobaczcie, udało się, coraz więcej ludzi znało Grekę i Arabski. To też wynikało z tego, że, yy, że Arabowie się wpychali strasznie do Europy, więc yy, też był ten kontakt żywy, tak? czyli pewne przyczyny pozanaukowe. Tak? Dzięki temu yy, do Europy dotarł Arystoteles, którego wcześniej znano tylko we fragmentach, w bardzo też takich przeinaczonych wersjach. Yy, rzecz, która wydaje się zupełnie nieistotna, powstał zakon żebracze, tak? czyli głównie franciszkanie i dominikanie, Czyli rzecz zupełnie pozanaukowa, tak? można powiedzieć religijna, religijno-społeczna. A zobaczcie, jak bardzo to też wpłynęło na rozwój średniowiecza. No i wreszcie narodziny uniwersytetu. Tak? One sprawiły, że ten wiek można nazwać złotym wiekiem. Więc po kolei, to jest bardzo ważne powiedzenie. Powiedzenie, o którym może słyszeliście, a ono pochodzi od świętego Bernarda Clairvaux. I on powiedział coś, co no do dzisiaj jakoś się powtarza. Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgnąć wzrokiem. I to nie za sprawą bystrości swego wzroku czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów. Tak, zobaczcie w ogóle jaka koncepcja. Zupełnie inna niż to, co my dzisiaj mamy, tak? Nam się wydaje, że to my jesteśmy fajni. Bo my mamy internet, a nasi dziadkowie to, kurczę, ledwie tam piórem bazgrali. Wtedy koncepcja była zupełnie inna. My, jako nasze pokolenie, tak, to akurat jest XIII wiek, to mówi jeden z naj... wiecie, nikt z nas nie dorasta mu do pięt. nie? Poziomem wiedzy, tym co wiemy, co umiemy, co rozumiemy. I on mówi, my, my, jako nasze pokolenie, jako ludzie średniowiecza, ale właśnie jako konkretne pokolenie, jesteśmy karłami, tak? jesteśmy malutkimi ludzkami, a to, że naprawdę dużo dalej widzimy i to, że potrafimy znacznie większy obszar wiedzy ogarnąć że więcej rozumiemy, to nie jest nasza zasługa, tylko to jest zasługa tych, którzy byli przed nami. Naszym zasługą jest to, że my się na nich wdrapaliśmy, tak, że ich nie zostawiliśmy, tak, są ten na przykład Aristoteles, że ich nie porzuciliśmy, nie zaczęliśmy budować na sobie, bo gdybyśmy budowali tylko na tym, co my wiemy, to byśmy nadal byli karłami, tak? Nasza wielkość polega na tym, że siedzimy na ramionach gigantów. I jakby ten złoty wiek, tak było rozmiany. To oczywiście wynika też z całej etyki, z całej koncepcji chrześcijańskiej, tak? Że my nie jesteśmy twórcami, tylko jesteśmy yy, raczej właśnie kimś, kto coś przyjmuje i ma przekazać dalej, tak? ta koncepcja tradycji, tak? tradere po łacinie znaczy przekazywać. Coś dostałem i przekazuję to dalej. Nie, Niepopsute, niezniszczone, tak? Jak, nie wiem, jak kurczę, yy, jakiś cenny zegarek albo jakiś cenny portret waszego pra -pra dziadka, który jest w rodzinie przechowywany. Tak? I cała rola polega na tym, żeby go nie popsuć. raczej znaczy, nikt nie wpadł na to, żeby tam mu poprawić wąsy albo fajkę zamalować. Tak? Tylko chodzi o to, żeby ją zachować i przekazać dalej. Tak? I to jest ta koncepcja przede wszystkim nauki. Tak? Jeżeli da się coś rozwinąć, nie wiem, obraz się zniszczy, to się go odnowi albo wymieni się ramę, albo się go powiesi na lepszym miejscu, yy, ale tak, żeby nie zniszczyć, a co najwyżej to rozwinąć. Tak? To jest ta koncepcja. Tak? My jako konkretne pokolenie nie, jest, nie, nie jesteśmy bóg wiekim. Tak? Nasza wielkość polega na wielkości tych, którzy byli przed nami. I my chcąc być wielkimi musimy się na nich wdrapać. Tak? I kolejne pokolenie musi się wdrapać na nasze ramiona. Tak przyrasta wiedza. Nie to, że ktoś właśnie coś wymyśli genialnego, bo mu spadnie jabłko na głowę. Nie? Ten mit o, o Newtonie. To było zupełnie inaczej. On znał całą wcześniejszą fizykę, dlatego był w stanie zrobić krok dalej. Nie tak? Znowu cytując Armstronga, to był maleńki krok człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. Tak? On niewiele dołożył, ale jakby kumulacja całej tej wiedzy podawała, że to jest, to jest pewna rewolucja. Nie? Yy, wcześniej, tak jakby do, do tego XII wieku niewiele się przekładało. Też no, jakby z powodu braku kontaktów, z powodu pewnej granicy religijnej i tak Arabowie to byli ci, którzy prześladowali, to byli ci, z którym się walczyło. To jest przez czas krucjat, tak? czy końca krucjat. Eee, no nawet nie takiego końca, nie, ale no, jeszcze czas krucjat. I nagle się okazuje, że oprócz tego, że, że potrafią walczyć, to jeszcze mają teksty, których my nie znamy. To o tym za chwilę będzie, będzie mowa. Tak? I te najważniejsze, zobaczcie jak szeroko. Bo to jest też jedna z takich cech nauki, że rzadko jest tak, że na, na jakieś odkrycie wpada tylko jeden człowiek. Jest taki niezwykły fenomen, że bardzo często przez kilkadziesiąt lat albo przez kilkaset lat ludzie się głowią nad jakimś problemem i nagle w ciągu dwóch, trzech lat trzech niezależnie od siebie ludzi wpada na ten sam pomysł, na rozwiązanie. To jest bardzo częste w ogóle. I tutaj jest podobnie, tak? Toledo, czyli południa Hiszpa południe Hiszpanii, Palermo, czyli południe Włoch, Sycylia, Oxford, no to wiadomo, Rzym, Włochy. Co my tam jeszcze mamy? Neapol. A Neapol, tak, też Sycylia. Jakby po, całym, po całej Europie były rozciane takie ośrodki, które zajmowały się tłumaczeniem prestiżowe, bo tłumaczono wszędzie, tak? A to były naj, najlepsze, najbardziej prestiżowe ośrodki. Jeżeli ktoś znał dobrze język, no to jechał tam. Tak? Czyli też było, były pewne specjalizacje. Zobaczcie, że to nam się też mocno pojawi y, później w kontekście uniwersytetów. Tak? To, że nauka y, oprócz tej pewnej jedności też wypracowuje pewne specjalizacje. Yy, łacinę znano. Wszyscy znali łacinę. Może za wyjątkiem najbardziej prostych ludzi, ale z zasadniczy każdy znał łacinę. Plus znano oczywiście te swoje lokalne dialekty. Więc tłumaczono z Greki Przede wszystkim, tak, Greki, która była Językiem świata starożytnego atycznego. Z arabskiego, który był ówczesnym językiem Nauk Przyrodniczych, medycznych Tak, Medycyna się rozwijała w Europie Praktycznie jej nie było A rozwijała się w krajach arabskich tak. Więc wszelkie traktaty Medyczne trzeba było tłumaczyć Z arabskiego tak? Oczywiście hebrajski, tak? dlatego że to był Język, jeden z, ze źródłowych języków dla, dla chrześcijaństwa e, Udało się w, w całości, no potem się okazało, że jednak y, Aż nawet za bardzo Przetłumaczono Arystotelesa Averroesa, czyli takiego komentatora Arystotelesa, arabskiego komentatora Awicenny to, to wszystko są arabscy filozofowie Maimonides to był z koleś, żydowski filozof, który mieszkał na terenach arabskich Proklosa, czyli starożytnego filozofa Sextusa empiryka, o którym ostatnio mówiliśmy, Psa Pagity, tak? czyli starożytnych myślicieli, Jan Damasteński, no to już chrześcijanin, Dionizy chrześcijanin, Bojec już chrześcijanin, też o nich ostatnio mówiliśmy, tak? Czyli w zasadzie wszystkich najważniejszych naukowców starożytności miano już przetłumaczonych na łacinę i można było na tym pracować. No, a też, tak jak mówię, nie ustrzeżono się pewnych błędów, tak? Nagle się okazało, że Arystotelesowi przypisali dzieło, które nigdy nie było arystotelejskie. Tak? Było napisane w środowiskim o czyli ludzi, którzy w dużej mierze polemizowali z Arystotelesem. Tak? I nagle się okazało, że to jest e, dzieło Aristotelesa, a, tak a to była nieprawda. Tak? Słynna Liber de Causis, czyli księga o przyczynach, e, która była przypisywana Aristotelesowi chyba do XVIII albo do XVII wieku, z tego co pamiętam. Więc jeden z tych elementów to są, to są przekłady łacińskie. To, że udało się przełożyć wiele rzeczy. A tak jak mówię, to nie jest jedna przyczyna. To co jest też bardzo ważne, to właśnie to, że okazało się, że był wiele wiele wieków wcześniej taki gigant, na którego można się wdrapać, tak? dzięki temu można pójść, pójść dalej. Do XII wieku w Europie znano jedynie fragmenty pisma Aristotelesa. Tak, dwie takie przede wszystkim logiczne księgi, kategorie i hermeneutykę. A yy, w kolejnym wieku, tak? czyli przez 12 wieków, yy, Chrześcijańska Europa, tak można powiedzieć, czy tak? przez 10 wieków nie będzie, nie znała prawie wcale Arystotelesa, a w ciągu jednego wieku, tak? czyli na przełomie XII i XIII wieku, już całość Arystotelesa była przełożona. Tak? Nagle się okazało, że Arystoteles stał się modny, i yy, to też będzie nam towarzyszyło do końca, że moda jest bardzo takim ważnym elementem w nauce, czyli na uniwersytetach. To, że dzisiaj mamy tak wiele różnych wymyślnych w nas, kierunków których nigdy nie było i być może nikt, nikt nie będzie pamiętał, że 10 lat to też jest efekt mody. Ehm, a jednocześnie, tak, Aristoteles, który był przetłumaczony, tak, zaczęli się naukowcy na, uniwers no, nie na, na uniwersytetach też, ale e, w ogóle zaczęto się bardzo interesować Aristotelesem, bo się kazał, że to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl, ehm, to Kościół e, z powodu dostrzeganej sprzeczności, z chrześcijaństwem, wtedy Kościół był u szczytu swojej potęgi. Em, zakazał w 1910 roku, em, potem 15-31, potępienie Arystotelesa, tak zwane przez biskupa Stefana Tempie z Paryża. Tak? Zobaczcie, najciekawsze jest to uzasadnienie, że nie można wykładać Arystotelesa, dopóki ta nauka nie zostanie poprawiona. Tak? To też jest niestety w wielu momentach w Kościele. Takie zupełnie błędne myślenie jakby, że, yy, że można coś poprawić w takim znaczeniu, że można ochrzcić Arystotelesa i on wtedy będzie już koszerny. Nie? No nie. A, Arystoteles co powiedział, to powiedział. Tak? I my możemy teraz to różnie interpretować, ale nie można poprawić Arystotelesa. Tak? Co to znaczy poprawić, Od wykreślić i dopisać coś nowego? Nie, to jest absurd. No ale rzeczywiście takie było podejście. Yy, ale już yy, wbrew, wbrew woli biskupa. To też jest bardzo ważne. Już wtedy istniał Uniwersytet Paryski. Wprowadził wszystkie działacze telesa do programu nauczania, wbrew kościołowi. To też pokazuje, jak dużą autonomię miał Uniwersytet. Może Uniwersytet był jednostką kościelną de facto. No i to, co jest, może się wydawać najmniej oczywiste, albo najbardziej takie naciągane, ale wszyscy specjaliści, wszyscy medialiści pokazują, że to jest właśnie jeden z takich trzech, czterech głównych fundamentów, dlaczego Średniowiecze było tak rozwinięte: to jest to, że powstali mendykanki, czyli zakony żebracze. I zaraz spróbuję Wam uzasadnić, dlaczego tak może być. Tak, Bo to jest ten sam czas: bracia mniejsi, czyli Franciszkanie. A zakon Dominikanie, Dominika, tak? Yy, więc Franciszkanie powstali w 1209 roku, i już 10 lat później osiedli się w Paryżu, czyli w centrum ówczesnej nauki. Nie? To były pierwsze zakony, tak? Był jakby cały, cały tło, który za tym stoi. Wcześniej zakony istniały tylko poza miastami. Pomyślcie sobie o yy, Benedyktynach w Tyńcu, tak? to jest około 20, nie, nie będzie, 15 km od centrum Krakowa, od Wawelu. Tak? Cystersi w Mogile, że tak tylko Krakowem pojadę, czyli też około 10 km w drugą stronę od Wawelu. Tak? W Częstowie przecież Paulini, też Częstochowa wtedy yy, miała centrum, to była wioska, tam gdzie jest obecnie stary rynek. Wodzą się z też. O, no, okej, okay, okej. Okay. Natomiast yy, wywodzą się od Świętego Pawła pierwszego Pustelnika, czy mieszkają w ogóle na pustyni. Więc na górę jest totalną aberracją z perspektywy charyzmatu paulińskiego, ale to zostawmy na boku, tak? Zakony żyły poza miastami. Poza miastami. Miasto to było zło. A y, oni żyli w swoich takich wyodrębnionych miejscach, tak, gdzie próbowali budować Królestwo Boże na ziemi. Tak. Y, to, to jakby z wielu rzeczy wynikało z tego, że potrzebowali mieć duże pola, y, z których będą się żywili. Tak. I franciszkani i dominikanie to były pierwsze zakony, które zdecydowały się mieszkać w mieście. Jak pojedziecie do Krakowa to Dominikanie są w samym centrum, tak? nie wiem, 300 metrów od rynku, a franciszkanie 350. Między nimi jest też tam 100 metrów, więc bardzo często dochodziło do bijatyk między nimi. Z, z pobiciem śmiertelnym. Kilku w tych bijatykach kilku, tylko nie wiem kto wygrywał, ale pewnie 50-50. To były takie pierwsze derby Krakowa. Więc Dominikanie, zobaczcie, powstali w 1216, w Bolonii, czyli we Włoszech i już rok później byli w Paryżu. Byli, to znaczy mieli klasztor, tak, Czy osiedlali się. W zeszłym roku było właśnie 500-lecie, 700-lecie, 800-lecie Dominikanów. 800-lecie A w, w, chyba w 19 roku byli w Krakowie, tak? więc się rozleźli jak mrówki po całej Europie. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że po pierwsze, żyli w miastach, a po drugie ym, bardzo szybko się rozprzestrzeniali, nie mieli zasady, którą się nazywa stabilicita loci, tak jak Benedyktynie. Jak Benedyktyn wstępuje do klasztora w Tyńcu, to nie może się przejść do żadnego innego. Oni zupełnie tak nie mieli. Oni się cały czas przenosili, przeprowadzali. A dzięki temu, że stworzyli sieć klasztorów, to byli, zresztą do tej pory tak jest, to oni mają tak naprawdę w każdym dużym miejsc, mieście mają metę. Tak? Jak gdzieś chcą jechać, to, to w każdym dużym mieście w Polsce, w Europie, w Stanach, tak? w każdym dużym mieście jest jakiś klasztor dominikański. Znaczy są bardzo mobilni. Kto z nas ma znajomego w każdym mieście europejskim, w stolicy europejskiej? A oni mają. Yy, I co jest bardzo ważne, przez to, że oni osiedlali się w, w miastach, to było bardzo atrakcyjne podejście, tak? bardzo atrakcyjne podejście, dlatego, że wtedy naukowcy, to jeszcze w ogóle do XX wieku jest, yy, musieli żyć w celibacie. Tolkien musiał mieć specjalną zgodę swojego rektora na to, żeby się ożenić. Jeszcze w XX wieku, nie? Yy, więc tak naprawdę dla nich to było wszystko czy będą duchownym, czy nie będą duchownym, ale tak będą musieli żyć w celibacie. Nie? Więc to jest jedna rzecz. Z drugiej strony też jakby ogromna taka dynamiczność tych zakonów powodowała, że wstępowali studenci, ale profesorowie. Zobaczcie, że pierwsza katedra franciszkańska to była katedra, którą profesor zabrał ze sobą wchodząc do, do zakonu. Nie? W sensie nie katedra, że krzesło wziął i biurko, tylko yy, stanowisko na uniwersytecie. Nie? Więc yy, jakoś, kurczę, Paulini czy tam Benedyktyni nie mieli... Mieli inny target, mówiąc krótko. tak? I te zakony żebracze, nagle one zaczęły być motorem yy, dla studentów i dla profesorów. Wielu profesorów wstępowało po prostu do zakonów, ale tylko do tych dwóch. Yy, no widzicie, powstali w 1216, yy, a w 1229 to pierwszą katedrę w Paryżu. Katedrę nie w znaczeniu budynku kościelnego, tylko katedrę na uczelni, tak? To o tym też będziemy sobie trochę mówić. A Franciszkani, właśnie Aleksander Schall on jako profesor przeszedł do zakonu, wstąpił do zakonu franciszkanów i nikt go nie wyrzucił z uniwersytetu. On nadal wykładał na uniwersytecie, tylko się inaczej ubierał. Po prostu. Nie do pomyślenia dzisiaj. dzisiaj nie do pomyślenia. Chociaż w, w zeszłym roku zmarł franciszkanin, który wykładał od wielu, wielu lat logikę na, na politechnice. Jak on się nazywał? Panie Adamie. W, We wrześniu chyba był pogrzeb. I on zawsze chodził w habicie do, do, na Politechnikę, a wykładał logikę. Bardzo, bardzo też dobry logik, on zresztą był doktorantem u, doktorat robił u Michała Hellera. <śmiech> to, jest, to jest komentarz Rogera Bacona, czyli też jakby filozofa z konkretnego pokolenia. I on mówi o, właśnie o XIII wieku. Wszystko, co zostało dokonane w teologii filozofii przez ostatnie 40 lat, było dziełem zakonników. To będzie pewna tendencja, która rzeczywiście będzie przynajmniej przez 200-300 lat się utrzymywała. Że Kościół jest jakby mecenasem nauki. Kościół najwięcej pieniędzy wydawał na naukę, Kościół tłumaczył dzieła, Kościół prowadził biblioteki, Kościół prowadził uczelnie. Dlatego to powstanie zakonów było tak ważne i tak, i tak istotne jakby też z perspektywy średniowiecza. Aha, a tutaj co napisałem, to jest akurat motto y, dominikanów, y, które mówi kontemplacja kontemplata alistradere, czyli kontemplować. Jeżeli pamiętacie to, co y, trochę y, mówiliśmy o y, Arystotelesie, czy w ogóle o tej nauce starożytnej, to y, ba, jakby celem nauki była kontemplacja, tak? czyli badanie rzeczywistości, ale w takim znaczeniu, nie po to, żeby to wykorzystać, żeby nie wiem, żeby stworzyć elektrownię wiatrową albo, yy, albo samochód elektryczny, tylko żeby poznać prawdę, tak? I dominikanie w dużej mierze przyjęli yy, tą, yy, tą perspektywę, tak? Yy, hasłem dominikanów do dzisiaj zresztą jest z veritas, czyli prawda. Tak? To jest jakieś zawołanie, prawda. Nie, tam mają tam pokój, dobro, a oni mają prawdę, tak? bardziej męsko bym powiedział, nie? że Yy, że ich interesuje prawda. Jakkolwiek się przejawia, tak? czy to będzie prawda fizyczna, czy to będzie prawda, yy, kurczę, o yy, przeszłości agenturalnej Lecha Wałęsy, czy to będzie prawda o czymś tam jeszcze innym. Jakakolwiek prawda jest w centrum zainteresowania dominikanów. Takie założenie przynajmniej. Tak? Yy, I jakby ich mottem jest właśnie to, żeby kontemplować prawdę i to, co się wykontempluje, tak? bo kontemplata znaczy owoce kontemplacji, tak można powiedzieć, przekazywać innym. Tak? Alistradere. Yy, więc to jest jakby z jednej strony to jest wejście w to myślenie, o którym była mowa u Wiktorynów, tak? że, yy, czy u Bernarda Sclervaux, tak? że my wchodzimy w pewien ciąg wiedzy. Tak? Coś, yy, to, co wymyślił yy, Tales, yy, Arystoteles, yy, no wszyscy, wszyscy jakby, którzy byli przed nami, my wchodzimy w ten ciąg. To nie jest tak, że my dokonujemy jakiejś rewolucji, tylko żeby być dobrym naukowcem trzeba wiedzieć to, co było przed nami, i dołożyć jedną cegiełkę. Jak się dołoży jedną cegiełkę, to już jest naprawdę ogromny sukces. Bo dzięki temu cały ten budynek idzie w górę. Nie? I to jest, i to jest ta, kon ta koncepcja. No i wreszcie tym czwartym filarem są narodziny uniwersytetu. Tak? Czyli te półtora wykładu, które do tej pory minęły, one były tylko po to, żeby Wam jakby opowiedzieć o samym momencie narodzin. Także uniwersytet to też nie jest właśnie królik, który wyskoczył z kapelusza, bo to jest owoc 2000 lat blisko yy, uprawiania nauki. Tak? I dochodzenia do tego, że najlepszym, tak? no bo nauka istnieje, do tej pory nauka istniała powiedzmy 1700 lat, umówmy się, od tamtej pory istnieje kolejne 800 lat. I uniwersytet istnieje od 800 lat. Z niewielkimi zmianami. Największe zmiany, jakie jeszcze dokonały, to dokonały się od lat 60. ubiegłego wieku. Tak? Czyli przez ostatnie tam powiedzmy 60 lat jest jakaś zmiana. Więc uniwersytet okazał się trwałą yy, kulminacją nauki. Tak? W sensie nie poszczególnych, tylko bardzo dobrym miejscem, czy najlepszym miejscem, lepszego nie znaleźliśmy, na którym można uprawiać naukę i ją przekazywać. Tak? Czyli contemplatio et contemplata alistradere, zgodnie z tą maksymą dominikańską. Yy, jakby przez... 1700 lat dochodzono do uniwersytetu i ten uniwersytet się obronił przez ostatnie 800 lat. Dopiero w ostatnich latach próbuje się go rozmontować albo zamienić na coś innego. Tak? Więc to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy przez ostatnie półtora wykładu było po to, żeby pokazać, że uniwersytet to nie jest jakieś właśnie dzieło przypadku, tylko to jest pewna idea, która się kształtowała bardzo długo, ale dzięki temu, że tak długo się kształtowała to okazała się taka trwała. Nie? Tak trwała. No Ile znacie rzeczy, które istnieją nieprzerwanie od tam 800 lat? Kościół? No i tyle chyba. Tak myślałem na przykład nad Francją, ale Francja niesamowicie się zmieniła od, od czasów średniowiecza. To już nie jest ten sam kraj. To już nie chodzi o to, że niektórzy się żenią z własnymi matkami, a potem zostają prezydentami. Ale jakby to jest zupełnie inna perspektywa. Tak? To jest już zupełnie inny kraj. No, nauka jakoś tam trwa, ale zobaczycie, że no, w XIII wieku była, były dwie gałęzie nauki, wiedzy. Obecnie tych gałęzi mamy setki i tysiące. Nie? A uniwersytet de facto przynajmniej do, do połowy zeszłego wieku przetrwał w niemal niezmienionej postaci. Nie? Więc, więc jakby sam fakt trwałości z perspektywy historii idei, czyli tego, co, co jakoś wam tutaj pokazuje, jest bardzo ważny. Tak? Bo jeżeli jakaś idea jest stabilna, yy, do tego, wiecie, ludzi, którzy przewinają się przez uniwersytety, to są dziesiątki milionów już nie? przez te 800 lat. Yy, więc to pokazuje, że ta idea jest dobra, tak? ona jest dojrzała, bo nikt nie, nikt, nic nie trwa bardzo dobrze, jeżeli jest dziadowskie. Tak? Jeżeli coś jest słabe, no, to, to się po prostu wyrzuca. Yy, Dlaczego, kurczę, do tej pory tak dobrze się sprzedają Mercedesy, BMW i Porsche? No dlatego, że są dobre. A nie dlatego, że mają dobrą reklamę. No nadal są dobre. Tak? Nadal są dobre. Nadal jak się kupi, kurczę, Mercedesa, to, to, jest, to jest samochód, którym się pojeździ dłużej niż Sejczęto. już nie. Natomiast, no jasne, że pewne rzeczy, no tak jak mówię, nowożytność, współczesność i to, co my nazywamy postmodernizmem, wszystko ugryzło, tak? Nawet... Nawet i samochody, ale yy, no, zobaczymy, że, że to jest idea, która jest trwała. I teraz Wam powiem dlaczego. Jak, jak przede wszystkim, czym to było, tak? czym, jest, czym był ten Uniwersytet Średniowieczny, yy, a po drugie, jakie miał cechy, bo tutaj tak naprawdę będziemy się bardzo różnili od tego Uniwersytetu, który Wy znacie. Nie tego, który istniał yy, w czasie wojny, II wojny światowej. Bo to był de facto ten sam Uniwersytet, tak? ale ten, który my znamy jest trochę inny. I uniwersytet też się składa jakby z kilku zasad. Zobaczcie, że mury to jest naprawdę najmniej istotna rzecz dla uniwersytetu. Tak? Ten budynek fajny jest, wygodny, ładny, yy, ale nie on stanowi o jakości uczelni. tak? Umówmy się. M yy, Akademia Jana Długosza może mieć dziesiątki takich budynków. Nic to nie zmieni. Ale nie mógłby tego uważać. Do czego, nie? Nawet drzwi są otwarte. I się nagrywa. I się nagrywa. Yy, tak jest. Budynki to jest coś, co naprawdę jest ostatnie. Pamiętam, kiedy Michał Heller... No nie wiem, czy każecie, to jest taki jeden z największych kosmologów na świecie, którego mam e, przyjemność znalazł osobiście i, i też... E, no, dużo współpracowaliśmy razem. Kiedy dostał nagrodę Templetona. Nagroda Templetona to jest taka nagroda na poziomie Nobla za współpracę pomiędzy nauką a wiarą, czy nauką i religią, bo Michał Heller jest księdzem. E, no i pamiętam jak dostał tą nagrodę, to chyba było w środę, a w weekend, czyli w piątek pojechaliśmy taką większą grupą, tam 15 osób, na takie coroczne seminaria zamknięte do pasierbca pod Tarnów. No jak tam wszyscy pytają Michała, <śmiech> no to co, to teraz wybudujesz jakiś, mówi, że on już wtedy wiedział, że on założy instytut, instytut badawczy, to się nazywa Copernicus Center. I bardzo dobrze się rozwija. Tak? Mają własne internetowe wykłady. Tak? To się nazywa Copernicus College, czy mają własne wydawnictwo, Copernicus Center Press. No i w każdym razie już wiedział, że założy Instytut Badawczy. To, to było e, chyba milion funtów z tego, co pamiętam nagrody. 100 000. Milion 100 tysięcy. Milion 100 tysięcy nawet, no proszę. To te 100 tysięcy chyba wziął do kieszeni, nie żartuję. I on całą tą nagrodę przekazał na stworzenie tego Instytutu Badawczego. No i my już wszyscy wszyscy rozochoceni, że no to w takim razie wybudujesz jakiś świetny budynek, jakiś wieżowiec w Krakowie i będziemy po prostu się lansować teraz. Ja mówię, że nie, że w ogóle nie będzie nic budował i do tej pory nic nie wybudował. Instytut jest znany na całym świecie, oni wynajmują miejsca. Teraz m, ostatnio tam wykład wynagrodzenia na Placu Szczepańskim. Po prostu w kamienicy jest piętro wynajęte i tyle. Nie? A my już wszyscy zaczęliśmy od murów, że po prostu to zaraz powstanie super fajny budynek i będziemy mieli się gdzie spotykać, będzie aula, będzie w ogóle pięknie, nie? Do tej pory nie ma, a wszyscy wiedzą na świecie, co to jest przynajmniej w obszarze kosmologii, czy fizyki, czy filozofii nauki, co to jest Kopernikus yy, Center, nie? Yy, więc więc ob mury, jakby te fizyczne rzeczy, one są naprawdę ostatnie, tak samo jak profesorowie. Dobry uniwersytet to jest taki uniwersytet, w którym yy, profesor umiera i zaraz na jego miejsce ktoś nowy wskakuje, równie dobry albo lepszy. Tak? To jest jeden z powodów, dla których uważam, że moja alma mater po prostu się pff, zawala, bo słucham? Bo wybitni profesorowie odchodzą i nie ma ktoś zastąpić. To jest dramat, ja w nie? Dzieci. Słucham? Ja w dzieci Ale chodzi o to, żeby byli wybitni, hmm. tam. Tak, to, że, kurczę, są dziećmi, to... Ale wie, wiecie, nie, nie, to dla rozróżnienia jest, jest taki dowcip, to może znacie. Jak właśnie w, do dziekana Wydziału Prawa w, na Uniwersytecie Jagiellońskim tak, jest rozmowa egzaminacyjna, do dawnych dobrych czasów, kiedy jeszcze były egzamina na studia, no i siada student, ładnie ubrany, no i dziekan go pyta, tak komisja cała, i mówi, dlaczego pan wybrał prawo i dlaczego pan chce studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim? Na co student... Ta, to nie wygupiaj się. Nie? Są takie zawody właśnie, szczególnie prawo, medycyna, gdzie rzeczywiście jest yy, takie rodzinne konotacje. Ale szczerze powiedziawszy, dopiero jak przyszedłem na IOD, to zauważyłem, że na, na, w nauce też może tak być. Bo, nie, no serio, w innych miejscach się z tym nie spotkałem. A... Więc yy, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ludzie, mury, to jest naprawdę wtórna rzecz. Najważniejsze, na czym są zbudowane na przykład uniwersytety, to są zasady. To są zasady, tak? Że parafrazuje Holanda, wy macie zasady, a my mamy fundusze strukturalne. No właśnie nie. Także, jeżeli ma się zasady, to fundusze same przyjdą. Tak to działa. Tylko trzeba w to wierzyć, a niestety mało kto w to wierzy. Jedną z takich zasad było septem artes liberales. Wiecie, co to jest? Sztuk? Dokładnie. Siedem sztuk wyzwolonych. Septem, to jest siedem, art... Zresztą mamy art do tej pory, tak, sztuka e, liberalizm, tak, wolność. Siedem sztuk wyzwolonych. Co to było? To był pewien pomysł, starożytny pomysł jeszcze, na to, czym jest nauka, czym jest wiedza. Zobaczcie, że e, to prze, się przekształciło, ten pomysł się przekształcił, ale ostatecznie on nadal jest żywy. Mamy siedem sztuk wyzwolonych. Więc no, to wam pokazuje tylko po to, żebyście zobaczyli żebyście zobaczyli, że to jest starożytna idea. tak? Ona się kształtowała w I wieku przed Chrystusem. Sam termin powstał dopiero 5 wieków później, tak? a w VI wieku została dostosowana do chrześcijaństwa przez Kasiodora. Tak? To jest pewna starożytna idea, która też przeszła swoją ewolucję po no to, żeby w średniowieczu się okazało, że to jest najlepszy pomysł na ułożenie studiów. E bo one stanowiło, stanowiło pełny program kształcenia. Tak akurat nie muszę Wam pokazywać, bo na następnym slajdzie mam to dobrze rozpisane, tak? Mamy 7 sztuk, mamy 7 nauk, 7 dyscyplin wiedzy, tak. Tak? bo nauka jest jedna, ale mamy 7 dyscyplin wiedzy i one są podzielone na dwie części. Trivium czyli 3 i 4. Razem daje 7, stąd 7 sztuk wyzwolonych. Tak? I kolejność jest nieprzypadkowa. To nie jest tak, że sobie można, wiecie, zamieniać, że dzisiaj pójdę na to, a za rok pójdę na inne studia. Nie. jakby Program studiów był oparty na tym pomyśle. Najpierw studiowaliśmy trivium, czyli gramatykę, dialogikę i retorykę. Tak? Trzy dyscypliny, które tworzą wprowadzenie, tak można powiedzieć. Piszę, co to znaczy, bo my dzisiaj gramatyka to nam się kojarzy z czym? No, ze znajomością ortografii, na przykład, nie? Gramatyka to była znajomość łaciny. Biegłość w łacinie. Dialogika, biegłość w logice. A retoryka, umiejętność jakby wykorzystania pierwszej i drugiej części razem. Zobaczcie, jaki to jest pomysł. Żeby coś studiować, trzeba znać język. Tak? Nie chodzi mi tylko o to, że można być magistrem w historii i pisać ból przez Uotwartek tylko to, że zobaczcie, ludzie przychodzą na studia, tak? Zakładamy, że zdają maturę z polskiego, a to o nic nie świadczy, nie? więc y, ludzie bardzo różni przychodzili. Oczywiście oni wszyscy musieli czytać i pisać, kto przychodził na studia, y, ale trzeba było najpierw sprawdzić tak? i ewentualnie ich uczyć, y, bo łacina jest bardzo trudnym językiem. To nie jest język angielski, którego każdy głupi się może nauczyć, stąd ja również go znam, tylko y, to było naprawdę bardzo Precyzyjny język. Jest do tej kory. Dlatego łacina jest tak użyteczna, nie wiem, w teologii, w filozofii. Bo ona jest bardzo precyzyjna. To nie jest tak, że tak jak mamy kurczę, jedno słowo po polsku, po angielsku i ono może znaczyć milion rzeczy. Tylko zasadniczo każde słowo można było przetłumaczyć w jeden sposób. Dwa ewentualnie. Zaraz Pan oddam głos. Bardzo precyzyjna gramatyka. My mamy bardzo złożoną gramatykę. My, Niemcy. Tak, ale język w języku angielskim w zasadzie nie ma gramatyki. jest kopiowana z No właśnie, no właśnie o to chodzi, nie? Bardzo precyzyjna gramatyka powoduje, że te teksty są bardzo precyzyjne. Ale żeby precyzyjnie pisać i je rozumieć, to trzeba znać język. Panie Adamie? Chciałem zapytać, jak to się stało, że od tego odeszliśmy? Od łaciny? No nie, w ogóle od tego premium, które mi się wydaje niezbędne i... Dobra, dobra. Na, jasne, jasne. Na pewno będę o tym mówić za tydzień no, za dwa tygodnie. Czyli w następnych. Aha. i mhm. jest zupełnie wyeliminowana obecnie. No, no logika to jest Michałek, który trzeba zdać, nie? A żeby cokolwiek przecież myśleć, trzeba myśleć poprawnie. No tak. Mówić o tym w sposób Jasne, więc to jest, moim zdaniem, to jest jeden z powodów kryzysu współczesnego uniwersytetu, czy w ogóle współczesnej nauki, ale to do tego sobie dojdziemy w następnych wykładach, dobra? Na razie pokazujemy, pokazuje jak było i jeżeli ktoś się z was zgodzi, jak być może, albo jak być powinno nawet. Nie, Ale jedno mhm. się nie zmieniło. Aha. w łacinie na uniwersytecie. Tak, Ale no tylko w innej łacinie. Tej. tej wulgaris. Wulgaris, no. E, więc najpierw trzeba poznać język, tak? Żeby umieć przeczytać i zrozumieć to, co się czyta. Z całym szacunkiem. Ale współcześni studenci największy problem mają, kurczę, nie tam z chodzeniem na zajęcia, tylko z czytaniem ze zrozumieniem. No nie tak jest? Tak? Akurat yy, mój ukochany piąty rok, bo z pierwszym jeszcze nie miałem zajęć, więc też będziecie ukochany. Yy, Pani Bożeno, yy, no nie tak, znaczy my siedzimy od, od półtora roku, drugi rok siedzimy i czytamy teksty i nie zawsze tak jest, że potraficie jakby wyczytać to, co tam jest napisane, nie? To jest problem, który my mamy. Oni to zaraz na początku studiów likwidowali ten problem. Bo wszyscy się uczyli najpierw czytania ze zrozumieniem, mówiąc krótko, po łacinie. No ale to był jedyny język, który funkcjonował. Potem yy, poprawności myślenia. Tak? Większość syfu, który mamy w nauce większość po prostu syfu, który mamy w polityce i gdziekolwiek się nie obrócimy, wynika z tego, że ludzie nie potrafią logicznie myśleć. inaczej nie no jasne, jasne, że tak, jasne, że tak. Natomiast cały problem jest taki, że my nie, mało kto zna logikę, tak? I potrafi logicznie. Tak? Jest sporo osób z, z bezpieczeństwa narodowego, gdzie nie wiem, czytaliśmy sobie fragmenty, są z analityki też, nie? Czytaliśmy sobie fragmenty konstytucji i kurde, tam nic z tego nie wynika, albo wynika wszystko. Właśnie dlatego, że tam nie usiadł nikt i nie sprawdził od strony logicznej chociażby. Tak? Może o to chodziło, to już jakby w to nie wchodzę. I trzecie, dopiero jakby zwijało nam ten, te, te dwa poprzednie elementy, retoryka. Czyli umiejętność, z jednej strony trzeba było wiedzieć, co się mówi, co dane słowa znaczą, jak je przetłumaczyć, jak, jakie są zależności. Tak, że i znaczy coś innego niż a, a bynajmniej znaczy coś innego niż przynajmniej. Tak? I logika, która mówi, jak właśnie te rzeczy ze sobą układać, i to dawało nam retorykę. Tak? To, że ja wiem, co ja mówię, potrafię poprawnie argumentować, bo retoryka to nie chodzi tylko o to, żeby ładnie mówić, tak, tak postpolitycznie, tak po prostu, wiecie, żeby było pięknie, ładnie, yy, Polcy i Polaki, no nie? Tylko yy, że, żeby rzeczywiście umieć przekazać i uargumentować to, co się myśli, to, co się wie. Od kilku lat miałem w ogóle taki pomysł, żeby, żeby też postudiować retorykę. Od kilku lat, co dwa lata jest nabór na taki bardzo mały kurs z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. A rzeczywiście najlepsi specjaliści tam się zajmują. Czyli ta retoryka trochę zaczyna się odradzać, ale, ale to jeszcze nie jest to. Więc tu mamy trivium, tak? To jest podstawa. Jeżeli tego się nie opanowało w stopniu biegłym, nie było szans w przejściu na kwadrivium. A co to było kwadrivium? Arytmetyka, czy mówiąc krótko, matematyka, geometria, Zobaczcie, to wszystko, kwadriwium to były liczby, mówiąc krótko. Tak, o ile triwium to był język, to kwadriwium to były liczby. Arytmetyka, nauka o liczbach czystych. Geometria, nauka o liczbach rozważanych w przestrzeni. To trzeba było czekać na kartezjusza, który umiał po stworzyć y arytmetykę geometrii, tak? Mówiąc krótko, czyli geometrię, jak to się nazywa, wykreślną? Nie, to się jakoś inaczej nazywa. No, co stworzył kartezjusz? No, w każdym razie to, że geometrię możemy przełożyć na arytmetykę. A wtedy tylko czuto, że to jest... czuto, no... Czuto. Wtedy tylko odczuwano, że to jest ze sobą ściśle powiązane. Astronomia, czyli też liczby, ale liczby rozważane w ruchu i przestrzeni. Tak była rozumiana, zresztą do tej pory tak jest, tak, że... Przecież my znamy istnienie galaktyk całych, których nigdy gmin nie widział i pewnie przez najbliższe kilka tysięcy lat nie zobaczy. My je potrafimy wyliczyć, że one tam muszą być. Tak? To wynika z matematyki. I wreszcie muzyka. Muzyka też zawsze była rozumiana. Jeżeli ktoś z Was był na wykładzie Rafała Blechacza, to ja mu o tym mówiłem, bo chyba sobie nie do końca zdawał z tego sprawę, że muzyka od samego początku też była rozumiana jako matematyka. Muzyka to są liczby. Tak? Jak ktoś z Was zna trochę muzykę, to wie, że każdy interwał to jest... Yy, I... Jakaś część ósemki, mówiąc krótko. Tak? Yy, oktawa to jest 8 ósmy, mówiąc krótko, tak? To są 3 ósmy i tak dalej. To jest, to jest yy, matematyka. Tak? Jak weźmiemy kawałek drutu i skrócimy go w połowie, tak? To mamy yy, kwintę tylko nieczystą. I nie? te To jest. Oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, A tak że tak. to jest już oś Tak, tylko jak to się nazywało. Bo to właśnie o to chodzi, o to, że każdemu punktowi możemy przypisać wartość liczbową. Z geometrii jakaś tam, ale przypomnę sobie. Więc zobaczcie, tak wygląda jakby cały zestaw nauk. Tak? Gramatyka, dialogika, retoryka, poznając możemy przejść dalej. Arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Jak to się, jak to się przekładało na uniwersytet jako taki? Zaraz do tego nagłówka wejdziemy, wrócimy. Ale dwie, dwie, uwagi, dwie uwagi słowne. Uniwersytet też nie powstał, tak jak mówię, trochę uniwersytet powstawał tak jak teraz uniwersytety powstają. Jest najpierw jakaś szkoła wyższa, ale D jest pół drogi. Więc pokażę Wam to na, na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. A może też, a dobra, to no nie bo niech będzie. Tak? Uniwersytet pedagogiczny to najpierw też była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, potem to była Akademia Pedagogiczna w Krakowie, a teraz to jest Uniwersytet Pedagogiczny. tak? Czyli jest jakby, jest pewna hierarchia. Chciałem powiedzieć o, yy, o Uniwersytecie Rolniczym, bo taki też w Krakowie mamy, yy, ale to dlatego, że to była najpierw, jak ja jeszcze studiowałem, to to jeszcze była Akademia Rolnicza, a wcześniej to była Wyższa Szkoła Rolnicza, Pieszczotliwie nazwana wystrolem, WSR, nie? Albo alpracjonalizator. Zresztą stamtąd pochodzi nasz pierwszy niedoszły terrorysta, który rzekomo miał wysadzić Sejm, ale mu nie wyszło. O, tam jest doktorem. Był. Więc istniały, hierarchia chyba prosta, były szkoły, szkoły parafialne najczęściej. Tak? zresztą od pewnego momentu któryś z soborów, już nie pamiętam, który nakazał parafiom katedralnym prowadzić szkoły w każdej diecezji musiała być szkoła żeby dzieciaki się uczyły czytać i pisać i wielu parafiach były takie ehm. powyżej tego były właśnie pewne szkoły diecezjalne pewne szkoły na przykład zakonne prowadzone w klasztorze na przykład dla własnych Powiedzcie, to zakładam, się wstępować się miało 8 lat, 10 lat, i te dzieciaki uczyły się nie, w klasztorze. I jeżeli kilka takich szkół, kilka takich, można powiedzieć, wydziałów się połączyło, to to się nazywało studium generale. Czyli studia ogólne, tak można powiedzieć, tak? Bo general jest general, znaczy ogólne. Jeżeli i z tych studiów generalnych, których kilka istniało, w Bolonii, w Paryżu, one przekształciły się w uniwersytet. Tak? Czyli to było najczęściej, to była droga taka, że były pojedyncze szkoły, które się zrzeszały, i one na pewnym etapie stawał się uniwersytetem. A co znaczy uniwersytet? Tak? Bo to jest najważniejsze. Minęło kurczę 2,5 godziny wykładów w sensie zegarowe, a dopiero teraz mówię o nazwie, ale nazwa jest bardzo ważna i ona ma sens dopiero jakby znając całą w historię. Universitas Magistrorum et Scholarium tak była oficjalna nazwa uniwersytetu. Universitas można bardzo różnie przetłumaczyć. To jest dosyć szerokie e, słowo. Tak naprawdę pojęciem Universitas można by przełożyć greckie kosmos. To jest trochę naciągane, ale można by. E, universitas e, w pewnym sensie też jest jakimś odpowiednikiem właśnie tego generale, ale najczęściej Universitas jest tłumaczony jako wspólnota. Jako jedność, jako Unity. Tak? Stąd mamy Unity angielskie. Jak będę mówił do Was po angielsku, to na pewno zobaczycie to, co mniej więcej to, co jest w łacinie schowane, tak? Universitas trochę jest właśnie pewnym odpowiednikiem tego, co my dzisiaj po angielsku mamy, mówiąc Unity. Tak? Pewna jedność. Ale jedność czego? Bo to jest najważniejsze. Nauczycieli i uczni. To jest uniwersytet. Uniwersytet to jest pewna wspólnota, pewna jedność tych, którzy uczą, magistroru, tych, którzy nauczają, dlatego poprawię to się tłumaczy, no właśnie, wspólnota, zgromadzenie, zrzeszenie nauczających i uczących się. Tak? Mówiąc krótko, my jesteśmy uniwersytetem. Jest jakiś nauczający, czyli ja, i są jakieś uczący się. Tak? I jeżeli istnieje pewna wspólnota, to wtedy mam do czynienia z uniwersytetem. Pani Adamie? Mam słowo, że to jest zbitek, unik i nie chodzi tylko o jedność ale jedność... Różnorodność, różnorodność. tak jest, tak jest a tego ten kosmos mi się tutaj wydaje dobrym, dobrym odpowiednikiem w ogóle łacina średniowieczna, łacina łacina ym, też kościelna ona jest właśnie bardzo taka twórcza to jest ciekawe, oni bez problemu tworzyli słowa, tak? Uniwersytet jest jednym z takich przykładów bo mamy, no właśnie, żeby, żeby pan jedna... Uni to jest unity, a versitas, tak? Znaczy to jest akurat odmiana, to jest diversity, tak? Versity, tak? Czujecie, tak? University. Więc okay, tak się to możecie tłumaczyć. No tak, no, to już no się, ale tak mamy na przykład e, e, trinitaryzm tak? Czy trinitas, połączenie... E, Trzech i jednego, tak? To jest neologizm. My to przekładamy jako trójjedyny. Oni sobie to stworzyli w taki sposób. Więc uniwersytet to jest pewna wspólnota, to jest pewna jedność. To jest bardzo ważne, tak? Bo jakby z tego, z tej idei, jakby z tego pomysłu wynika wszystko inne. Czyli Uniwersytet to nie jest budynek, to nie jest szkoła, to nie jest studium, to nie jest cokolwiek innego, tylko to jest jedność, to jest właśnie pewna pogodzona różnorodność, tak można powiedzieć. Rzeszy ludzi, którzy do niego należą. Uniwersytet to są ludzie połączeni szczególną relacją. Do tego jeszcze oczywiście będziemy wracali, ale chciałbym, żeby to, to, to wybrzmiało, bo to jest bardzo ważne. Uniwersytety były bardzo ściśle powiązany z władzami kościelnymi. To też jest bardzo ważne. Tak? Tytuł uniwersytetu nadawał Kościół. Dlatego Uniwersytet Jagielloński powstał dopiero blisko 100 lat po tym, kiedy powstał rzeczywiście, bo nie miał wydziału teologicznego. To to te będzie mówili. Ogromna autonomia i uniwersytetów i wykładowców. Wykładowcy byli zwolnieni z pańszczyzny, byli zwolnieni z podatków, czy mieli inne podatki. W Stanach Zjednoczonych to jest fantastyczne. Jak powiedzicie do Stanów Zjednoczonych na uniwersytet, w Polsce to działa tak ułomnie. czy wiecie, że na teren uniwersytetu nie może wejść policja. Bez zaproszenia rektora. Słucham? No tak, no bo uniwersytet w sensie szkoły wyższej. Tak? Policja nie ma prawa wejść bez zgody rektora. To jest, to jest dokładnie ten pomysł. W Stanach Zjednoczonych każdy uniwersytet ma swoją policję, swoje radiowozy, swoich funkcjonariuszy, swoje, swoje, swoje umundurowanie. Nie? Uniwersytet był rozumiany i w wielu miejscach nadal jest jak państwo w państwie. Tak? Zresztą tak jest. No zobaczcie, mamy króla, czyli panią rektor, król Jadwiga. Nie, jak mam pani rektor na imię, nie będę. Mamy dziekanów, czyli książęta udzielne, tak? Mamy senat. Nawet senat się nazywa senat. Tak, mamy sejmiki w postaci Rady Wydziału, Rady Instytutu i tak dalej, tak? To jest ta koncepcja. Nikt nie może uczelni narzucić rektora z zewnątrz. Rektor tak? musi być wybrany od wewnątrz. Hmm? Na razie. No na razie, tak? Mówimy o tej idei. Mówimy o tej idei. Tak? Mówimy o tej idei. A co to za wybór Trzeba się bo zgłosić, ale też tak uważam, tu się całkowicie zgadzam. Yy, więc ogromna autonomia, tak? uniwersytet zawsze cieszył ogromną autonomią. Nikt nie mógł na niego wpływać, to, to, bo to jest to university. My sami mamy się sobą rządzić, sami. Sami wybieramy, jest też bardzo duża bliskość między wykładowcą a studentem. W, yy, w Stanach nadal tak jest, przynajmniej na Notre Dame tak jest. Ale to jest norma w Cambridge czy w Oxfordzie, że studenci i wykładowcy jedzą razem. Nie ma innej opcji. Jedzą razem. Są wydzielone stoły czasami dla wykładowców, ale są wspólne jadalnie. Sypialnie są osobne, To nie teoretycznie. Ale jadanie to yy, stołów, no, nawet ciężko to znaczy, To też jest, to jest, to jest, to jest pewna świątynia na Uniwersytecie w w w Oxfordzie, no to wielu To jest jakby są takie hale ogromne na środku kampusu, gdzie się po prostu je i uczniowie ze spontanii razem jedzą. Do widzenia. Wpisała się pani? E, więc to jest też bardzo ważne. Ta jedność jest bardzo ważna. To tak naprawdę stanowi Uniwersytecie. I mamy dwa modele powstawania uniwersytetów. Tak? z jednej strony Albo one się łączą z małych szkółek i tworzy się uniwersytet. Tak powstają, tak powstawały też brytyjskie uniwersytety. Tam koledże to były osobne szkoły, które zachowały odrębność do dzisiaj przez 800 lat. Albo od góry, tak? Papież mówił, proszę, tutaj ustanawia uniwersytet albo biskup. tak No i teraz... Tak, jak cały czas wracamy do tej podstawowej idei tych siedmiu sztuk wyzwolonych, tak? Mamy cztery wydziały. Mamy Wydział Sztuk Wyzwolonych, na którym się uczyło tych, tych, tych siedmiu przedmiotów. Mamy Wydział Prawa, Medycyny i Teologii. Nie można było pójść na wyższe wydziały, czyli Prawo, Medycyny albo Teologię, nie skończywszy sztuk wyzwolonych. Wszyscy studenci studiowali sztuki wyzwolone, to było 90% studentów i tylko nieliczni po tych studiach szli dalej. Rozpoczynało się zawsze od studiów na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, Artes Liberales. Kilka lat temu na Uniwersytecie Warszawskim stworzono Wydział Artes Liberales. Idea super, w praktyce chcieli, dobrze wyszło jak zawsze. Ale powrót do tego pomysłu, tak? Sztuk Wyzwolonych. Najpierw przez około 4 lata dochodziło się do stopnia bakałaża, czyli obecny licencja. To jest ten pomysł. Oczywiście zwulgaryzowany, przepraszam, spieprzony na maksa, ale to jest ten pomysł. że Studia powinny być dwustopniowe. Tak? Najpierw licencjat, czyli trivium. Jak skończyłeś trivium, dostawałeś stopień licencjata, czyli baccalaureate. Stąd po angielsku nie ma licencja, tylko baccalaureate. I cztery lata licencjat i później najlepsi z nich, czyli też po licencjacie zostawało może 10, może 15%, zostawali na studia dalsze, które się kończyły magisterium. Magister Artium stąd, magister sztuk. Czyli 6 lat studia podstawowe. I później dopiero, jak się skończyło Wydział sztuk wyzwolność, wyzwolonych można było rozpocząć studia albo na Wydziale Prawa, 4 lata, czyli prawo 10 lat się studiowało, medycynę 6 lat, czyli 12 lat się studiowało medycynę, albo teologię od 10 do 16 lat, tylko od 20 lat studiowało się teologię. I po nich otrzymał się stopień doktora. Doktor praw, doktor medycyny, stąd mamy doktor, tak? Większość doktorów to są lekarze, ale co mówią doktorzy, bo się lepiej czują. Tak? Wtedy nie można było być lekarzem yy, nie mając stopnia doktora. Tak? Stąd jest doktor. Albo doktor teologii. Tak? Czyli jakby podział był bardzo czytelny. Wszyscy kończyli pewne studia ogólne. 4 lata, 6 lat. I po nich decydowali, czy chcą, czy ich stać, żeby studiować dalej. Tak? Czyli każdy wykształcony człowiek, każdy magister wiedział znacznie więcej niż dzisiejsi magistrzy a z pewnych ogólnych obszarów, z logiki, wiedzieli więcej niż dzisiejsi profesorowie. Tak? To był taki pomysł, więc zobaczcie, dlaczego no cały czas pokażę te paralele, że system boloński miał to przywrócić tak? Raczej przewrócił, ale ok, ale pomysł jest dokładnie ten. Ja tak? Najpierw wola... trzeba studiować, żeby była większa mobilność. A systemie boloński, to student był, No, Spójrzmy za słonę milczenia. Jeszcze jest jedna rzecz. Jakby Wam pokazuję pewne zasady, tak? mamy 7 sztuk wyzwolonych, mamy to, że to jest wspólnota tak? uczących, i uczący, uczących i uczących się. I System jest ten sam w całej Europie. To co Wam pokazałem, to jest w całej Europie. W każdym, Każdy uniwersytet był zbudowany w taki sam sposób i studia trwały podobnie. Więc można było zacząć Artes Liberales, można było zacząć w Paryżu, później się przenieść do Bolonii, Yy, później pójść na Oxford, potem wrócić do Polonii, bo Bologni było świetne prawo. Gdziekolwiek mogłeś się przenosić, jak chciałeś. Żadne erasmusy Ci nie były potrzebne. Potrzebna Ci była wiedza, bo egzaminy były też te same wszędzie. Bardzo ważna jest metoda salastyczna. My często mówimy, yy, to akurat do filozofów, yy, filozofia średniowieczna jest często nazwana scholastyką, ale to nie jest to. Tak? Była nawet podobna metoda wykładu. Wykładało się podobnie, uczono uczono podobnie. Jak uczono. Przeskoczmy to. Istotą, i to, kurczę, gdyby dzisiaj tak wyglądała nauka, to by było naprawdę super, tak? Gdyby nawet tutaj tak uczono. Trochę to próbowałem zrobić na biotyce w zeszłym roku. Yy... Metoda solastyczna polega przede wszystkim na tym, każda rzecz, jakiekolwiek sobie weźmiemy pytanie. Czy Pani Bożena jest ładna, czy jest brzydka? Są argumenty za tym, że jest ładna, set kontra, są argumenty też, że jest brzydka. Tak? I wniosek, czy prawdziwa nauka, polega na tym, żeby dyskutować. Nie żeby powiedzieć Pani Bożena, no... Tylko żeby przedstawić argumenty, tak? Czy Donald Tusk był dobrym premierem, czy złym premierem? Są argumenty za i są argumenty przeciw. Tak? Czy powinno powstać województwo częstowskie, czy nie powinno powstać województwo częstowskich? Czy aborcja jest zła, czy aborcja jest dobra? Czy komputer jest dobrym narzędziem, czy złym narzędziem? Czy Facebook jest dziełem żydowskim, czy muzułmańskim? Tak? Jakiekolwiek pytanie sobie weźmiemy, zawsze są argumenty za i przeciw. Mamy naprawdę niewiele takich sytuacji, kiedy jest coś bardzo jasne. Ja nie potrafię podać takiej rzeczy, tak? że jest pytanie, na które jest oczywista odpowiedź. Kto jest najlepszym wiadomością? z sobie Jedyna taka sytuacja, tak? Wszystkie inne są, są argumenty za i są argumenty przeciw, nie? I na tym polega solastyka, że najpierw musimy po, poznać argumenty za i argumenty przeciw, tak? I później dyskutować, które z nich nas bardziej przekonują. Jakiekolwiek pytanie sobie weźmiemy, tak? Czy powinien powstać Uniwersytet Częstochowski? Argumenty za, bach, bach, bach, bach, argumenty przeciw. I teraz dyskutujemy ze sobą, tak? Tak powinna wyglądać polityka, tak powinna wyglądać nauka, tak powinna wyglądać yy, dyskusja w telewizji, a nie, proszę mnie przerwać, bo ja pan nie przerwałem, nie? To tylko szybciutko, żeby wam pokazać. Yy, wykład, czy artykuł, w sensie książka, wszystko było zbudowane tak samo. Tak był od szczegółu do ogółu, tak? Albo od ogółu do szczegółu, jakkolwiek to sobie spojrzymy, tak? Był... Każde pytanie było jakby osobnym artykułem albo osobnym wykładem. Lekcja no to jest lecture, tak, wykład. Dzisiejszy wykład można by zapytać tak, czy prawdą jest, że uniwersytet powstał w średniowieczu? I cały wykład tylko o tym rozmawiamy, nie? Tak? Cykl wykładów dawał nam kwestię, czyli pytanie, question, tak? Pytanie o to, jak jest idea uniwersytetu, tak? Gdybym prowadził, gdyby całe studia były poświęcone uniwersytetowi, to byśmy to nazwali dysputacja albo summa. To mamy summa teologiczna. Całe dzieło to było zbiór odpowiedzi na poszczególne pytania. Podręcznik, jak sobie weźmiecie podręcznik do, do nauki w wieczu, nie wiem, sumę teologii, to tam macie książkę, która zajmuje na półce ponad metr i tam są jakby odpowiedzi na poszczególne pytania. Tam są pytanie i odpowiedź, pytanie i odpowiedź. I każda budowa, budowa tych dzieł była zawsze taka sama. Tu już muszę trochę przechylić. Najpierw pytanie, czy prawdą jest, że Pani Bożena jest najładniejszą studentką na filozofii? Potem mówiliśmy videtur, sed non. Wydaje się, że nie, bo jest jeszcze Pani Ania, jest jeszcze Pani Kasia, jest jeszcze Pani Kinga i wiele, wiele innych. tak? Podajemy y, jakby argumenty przeciwko. Ja teraz się wygłupiam, nie? ale to były argumenty poważne. Arystoteles powiedział tak, y, a ktoś tam powiedział też tak. Był przeciwko. Tak? Pismo Święte mówi inaczej. Y, set kontra, ale są argumenty takie i takie, że jednak jest najładniejszą studentką, tak? że jednak uniwersytet powstał w średniowieczu. I wtedy wykładowca czy pisarz udzielał odpowiedzi, jest tak i tak i obalał argumenty przeciwne. Okay? Czyli był bardzo jakby jasny system. Chodziło o argumenty. Tak, za i przeciw. Tak? I chodziło o to, żeby nie tylko powiedzieć, które argumenty są lepsze, ale też obalić argumenty przeciwne. Czyli... I egzamin magisterski tak, tak wyglądał. Na tym niby obrona obecnie polega, tak, że siadał gość, zadawało mu pytanie, miał podać argumenty za, argumenty przeciw, wypowiedzieć się, co go przekonuje i powiedzieć, dlaczego tamte argumenty są głupie. Czyli rano był y, siłę argumentu, a południu argument siły liderów tak To mogło być. Yy, więc zobaczcie, yy, to, jeżeli tylko to zapamiętacie dzisiejszego wykładu, to i tak będzie nieźle. Uniwersytet w swoim jakby klasycznym podejściu to, to super to, co Pana nam powiedział. Się to jest pewna pojednana różnorodność. Mamy różnych ludzi. Wiecie, na jednym uniwersytecie, to nie jest tak jak u nas, że 99% pracowników to są Polacy, tak? Na jednym uniwersytecie wykładali Francuz, Szwajcar, Niemiec, yy, Włoch, tak? Zresztą ja mój ogólnymi nazwami te, te, te kraje były jeszcze bardziej podzielone, tak? yy, Studenci byli po prostu z całej Europy. Czytali bardzo różne rzeczy, a jednak było jakieś juni. Było jakieś juni. No do tej pory w Stanach, na uniwersytecie się mówi juni. Po pierwsze, bo uniwersalność języka, wszyscy się posługiwali tym samym językiem łacinowym. piwie mogli sobie grać po włosku albo w dialekcie paryskim. Ale na zajęciach, lektury, wszystko, wszystko było po łacinie. Nazywamy jedność. A teraz, to małe, małe dygresje, a teraz chodzą za mną i mówią poprowadził już jakiś wykład po angielsku. Okej, okay, po co? No bo to dobrze wygląda. Autentycznie, nikt nigdy się nie zaczyna na żaden mój wykład po angielsku, ale co roku jakiś tam jest, nie? Bo, no właśnie, bo po co, nie? Uniwersalność języka. Mamy jeden język, którym się wszyscy posługują. Mamy uniwersalność lektur i autorytetów, do których się odwołujemy. Wszyscy którzy skończyli studia, mieli przeczytane te same lektury, te same książki. Do tych samych autorytetów się odwołują. Mamy uniwersalność systemu edukacji. tak? Jest scholastyka, czyli tak samo się wykłada i mamy tak samo ułożony uniwersytet. tak? Mamy te same wydziały, te same kierunki studiów, jak można powiedzieć. Kierunki były trzy, no to szału nie było ale mamy, wszyscy zaczniemy od Artes Liberales i dopiero potem przechodzą na któryś dalszy, jeżeli chcą. I mamy uniwersalność tytułów i tak? Nie było potrzebne żadna nostryfikacja, żaden system boloński i tak dalej. Jeżeli ktoś zdobył stopień doktora prawa, to było wiadomo, że on jest wybitny w specjalistą od prawa, bez względu na to, gdzie skończył te studia. Tak? że ktoś skończył Artes Liberales, to bez względu na to, czy skończył je w Krakowie, w Pradze czy w Bolonii był tak samo świetnie wykształcony. I teraz dopiero na sam koniec, tylko po to, żeby Wam y, jedną rzecz pokazać. I tak powstawały te uniwersytety. Tak? One też się ze sobą specjalizowały. Pierwszy uniwersytet to jest Uniwersytet Boloński. <śmiech> Północne Włochy. Specjalizował się tak jak wszystkie uniwersytety włoskie w prawie. W 1088 rok. Około, ale nie wiem. Uniwersytet w Paryżu około tysiącsetnego roku i tak jak wszystkie uniwersytety francuskie specjalizowały się w teologii. Uniwersytet w Oxfordzie 3, 1167, filozofii i nauki przyrodniczej. Uniwersytety brytyjskie specjalizowały się głównie w naukach przyrodniczych i filozofii przyrody. Zaraz później uniwersytet w Cambridge. Do tej pory walczą ze sobą jak tylko mogą, ta sama specjalizacja. Uniwersytet w Salamance, którego już teraz nie ma. Znaczy jest, ale to już jest coś zupełnie innego. Padła. Znowu Włochy, znowu prawo. Salmanka, wiadomo Hiszpania. Uniwersytet w Neapolu, prawo. I Uniwersytet Krakowski, Błędnie, który tak? powstał jako Akademia Krakowska w 1364 roku. I około 1400, znaczy Papierman z 1400 został uniwersytetem. Dlaczego? Dlatego, że królowa Jadwiga, król Jadwiga. Ufundowała Wydział Teologii. Wtedy dopiero miał, spełniał wszystkie wymagania, żeby być uniwersytetem, tak? Miał wszystkie cztery wydziały. I tak wyglądał pierwszy budynek Kolegium Majus na Uniwersytecie Angielskim. Bardzo dziękuję, widzimy się za tydzień.